Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Wspomnieniu najzacniejszej spolek Emilii Goselin Zmarłej w Warszawie w roku 1864 Poświęca autor Odcinek pierwszy Przedmowa Po opuszczeniu Cytadeli Warszawskiej Zaraz na pierwszym noclegu Wielkiej Drogi Syberyjskiej Rozpocząłem spisywanie ciekawych wypadków tej etapowej podróży Dziennik ten został mi zabrany przy rewizji na odwachu w Kazaniu Wszystkie jednak szczegóły miałem dobrze Pamięci zanotowane i z niej je na nowo wypisałem. Notatki te posłużyły mi zaraz po przybyciu na miejsce mojego wygnania w Szyłce, w nerczyńskim kraju, za materiał do opisu podróży etapowej, który skreśliłem w roku 1855, doprowadzając go tylko do granicy syberyjskiej a który teraz podaje czytelnikom w formie niezmienionej lubo w uszkodzonej całości cała bowiem część druga tej podróży zawierająca przejście przez Litwę od brześcia litewskiego do ladów i opisy największego znęcania się oficerów nad pędzonym zaginęła mi w czasie powstania 1863 roku. Czynności i zajęcia, jakie mi cały czas zabrały po roku 1855, nie pozwoliły mi wykończyć dalszego ciągu mej podróży od granicy syberyjskiej aż do Irkucka, w tłumie dwustu kobiet skazanych do katorgi lub na osiedlenie po odbytej. Chociaż rękopism, który ogłaszam, nie jest zupełnym, oddaję go jednak do druku z tą myślą, iż dalsze trzymanie w tece mogłoby go narazić na większe uszkodzenia. Treść zaś tego, co jest gotowe i ocalało wśród burzy, zdaje się mi zasługiwać na opublikowanie już z tego względu, że jest wiernym obrazem młodej myśli, uczuć, przygód i przypomnień narodowych, które poruszają pędzonym do Syberii, że jest wiernym obrazem drogi, którą świeżo sto kilkadziesiąt tysięcy rodaków naszych przeszło, gnanych bagnetami i nienawiścią moskiewską tam, gdzie już niejedno polskie pokolenie tęsknie złożyło głowy. Mam nadzieję, że jeżeli Bóg życia dozwoli, brakującą część drugą, dopełnie, a przejście etapowe przez Syberią, do którego posiadam notaty, opiszę tak, że w następnym wydaniu podam całe dzieło. Bendlikon 1865 Agaton Giller Część pierwsza Warszawa, Brześć Litewski Postanowiłem mocno pilnować dróg moich, abym językiem nie wykroczył. Obwaruj, panie, usta moje i ogródź zewsząd wargi moje. Dawid. Aby kto mógł chwalebnie ganić czyje występki, trzeba, aby tego wyciągał pożytek jaki, albo owego, o kim się mówi, albo tych, z którymi rozmawiamy. Święty Franciszek w drodze do żywota pobożnego. Spoczywałem na łóżku i powstrzymywałem myśl, która się rwała do ludzi, świata i życia, a była skazana na odosobnione krążenie równające się bezczynności. Kraty w oknie, drzwi zamknięte, ściany nieme, z korytarza dochodzi cichy odgłos stąpania żandarmów, milczenie naokoło grobowe. W tej ciszy myśl pracuje ustawicznie, wije ona i plącze nici pomysłów, farbuje się krwią serca, wyrywa się z kraty, bierze na pola i łęgi do domów i chatek między braci ukochanych i umiłowanych Całą duszą. Klucz we drzwiach zaskrzypnął. Myśl, jak bolącą arterią ściągnąłem z rozkosznej podróży i spojrzałem na drzwi. Żandarm wszedł do numeru i rzekł — Zabieraj pan wszystkie swoje rzeczy. I stanął oczekując. — Co to znaczy? — pomyślałem. Zwijając manatki, serce zabiło niespokojnie, bo przeczuwało wygnanie. Wyszedłem na korytarz, skąd pomiędzy dwoma bagnetami żołnierzy zostałem przez żandarmów zaprowadzony do kancelarii dozorcy więzienia, kapitana żandarmerii Rzuczkowskiego, zwanego Morokiem. Oliwkowa twarz jego zwróciła się do mnie z uśmiechem szyderstwa, a usta wrzuciły słowa. — Oto rzeczy. Przepatrz, pan, czy wszystkie, a tu pieniądze. Daj mi, pan, zakwitowanie z odbioru i za otrzymaną żywność ostatniego miesiąca. — Czy już wysyłacie mnie w drogę? — zapytałem niespokojnie. Ciekawe z pomieszaną radością i obawą. – Drogę – odpowiedział sucho. Rzeczy przejrzałem, podpisałem, kapitan ukłonił się ze zwykłym uśmiechem i poszedłem na dziedziniec z eskortującymi żandarmami. Przed wrotami więzienia stała dorożka, posadzili mnie w niej żandarmi i sami siedli obok. Woźnica krzyknął na konie, pobiegły mijając żołnierzy, koszary, cerkiew, bomby w kubki poskładane i przez bramę nad mostem przekopowym wyjechały na plac otaczający cytadele. Niebo było ranne, pogodne. Spojrzałem na Warszawę, na plac porosły zieloniutką trawą. I serce ścisnęło się strasznym wspomnieniem Na prawo od drogi jadąc z Cytadeli do Warszawy W roku 1846 w marcu zniesiono Szubienice Słupy jej groźnie w oblicze miasta patrzały Warszawa była jak obozowiskiem W nocy ognie biwaków pałały na wszystkich rynkach placach. Przy nich połyskiwały wyczyszczone armaty. Na ulicy w wieczornej porze bezludno. Czasem tylko jakaś istota z zapaloną świecą w latarce przemknęła szybkim krokiem, jakby trwogą gnana. Warszawa, tak zwykle wesoła, wówczas posmutniała. Teatr prawie pusty, balowej muzyki i szynkowej katarynki nie było słychać a na ulicach prowadzących do cytadeli codziennie smutny widok eskortowanych więźniów zwracał uwagę przechodniów przypominam sobie na ulicy miodowej w pochmurny marcowy dzień tego roku widziałem kilkanaście wozów z więźniami obok więźniów Siedzieli żandarmi A wokoło jechali Z długimi pikami Kozacy Na jednym wozie siedział Świuteńki W niebieskiej konfederatce Starzec Wypatrzony wzrok Zwrócił gdzieś daleko Przed siebie Cichy i spokojny Zdaje się nie widział Ani ludzi, ani miasta Obok niego siedział zapewnie syn. Wesoły młodzieniec z białym zawiesistym wąsem. Ten śmiało oglądał się wzrokiem, badał przechodzące tłumy. Na innym wozie siedział chłop w krakowskiej Sukmanie, na innym ksiądz, na innym dwóch młodziutkich, dziecinnego wyrazu chłopców. Dalej jeszcze wiele wozów zapełnionych więźniami bladymi, przejechało przede mną do Cytadeli, z której obecnie wyjeżdżam. Och, smutny to był rok 1846. W Warszawie gromady żołdaków, znaczna liczba uwięzionych, spod Karpat przychodziły okropne wiadomości o rzezi, z Krakowa, z Poznania, z Siedlec, wiadomości uronionego powstania, zewsząd aresztowania, zewsząd cierpienia i boleść. Otóż to w ten rok klęsk i smutków narodowych pamiętam na tym placu wzniesioną Szubienicę. Patrole przebiegały ulice miasta, Tłum ludu niespokojny i zatrwożony zebrał się na ulicy okrążającej plac Cytadeli. Roty żandarmów i piechoty odpychały go i zasłaniały procesyją wychodzącą z bramy, przez którą dopiero co przejechałem. Szli oficerowie, żołnierze, urzędnicy. Kat, kapucyn, pastor, pop. Dalej. Więźniowie, a za nimi Znowu żołnierze Ten orszak Wszedł na szafot Pod szubienicę Wkrótce zwróciły wzrok Dalekiego ludu Dwa wiszące ciała w Bieli Były to trupy powieszonych Kościszewskiego i Żdżarskiego. Innym dwom założono Stryczki na szyję I wtedy Przeczytano im wyroki zamieniające karę szubienicy na karę robót w kopalniach syberyjskich. Był to Stefan Dobrycz i Karol Ruprecht. Innych znowu podprowadzono pod szubienicę i czytano im wyroki do robót, jako to Michałowi Mireckiemu, Andrzejowi Deskurowi, i Janowi Lityńskiemu. Okropny to był widok śmierci i cierpień zacnych pracowników niepodległej Polski. We wszystkich też oczach widziałeś łzy, a w twarzach ból niewypowiedziany. Z tym wspomnieniem przejechałem plac, gdy dorożka zaturkotała na bruku i wjechała na ulicę Zakroczymską. Było jeszcze wcześnie, a dorożki i powozy z rzadka jeszcze huczały po bruku. Dorożka pędem leciała pomiędzy domami, patrzyłem wytężonym wzrokiem na każdego przechodnia, na każdą kamienicę, w każdej ścianie żegnałem mur znajomy, w każdym przechodniu ziomka i brata. Ale nikt mnie z przechodzących nie znał. Każdy rzuciwszy wzrokiem ciekawym na więźnia, na żandarmów, przechodził, jakby się lękał, żeby szalona dorożka z sobą go nie zabrała. Tymczasem wjechaliśmy na nowe miasto, na freta i na gołębią ulicę, na stare miasto, gdzie targ już rozpoczął się. Stragany pootwierano i gwar przekupek głuszył turkot wozów. Patrywałem się całą duszą w lód na rynku. Chciałem w ostatniej chwili pobytu w ojczyźnie wbić sobie raz na zawsze do pamięci jego postawę i wyraz. Dorożka bierzy świętojańską ulicą i tu już ruch znaczny. Między gromadami przechodniów zatrzymana widokiem wywożonego więźnia nagle Stanęła kobieta w żałobie, zwróciwszy wzrok ku mnie. Suknia i kapelusz na niej czarne, oprzyte białymi taśmami. Twarz blada i smutna patrzyła na mnie i płakała, żegnała i błogosławiła mnie świętą łzą zacna, nieznajoma. Dorożka przejechała, a ona jeszcze stała i patrzyła za mną. Byłem jej wdzięczny za to współczucie, za tę łzę. Ona jedna wśród tłumu nie bała się zapłakać. Krakowskie przedmieście, pomnik króla Zygmunta III i zamek królów, a dziś mieszkanie obcych ciemiężców. Żegnajcie mi, drogie miejsca, o trudno patrzeć na was bez łzy w chwili wywożenia na dalekie wygnanie, przez nowy zjazd, zjechała dorożka nad Wisłę, przez to powolnie jechała, zatrzymywana natłokiem wozów, bryczek, powozów i ludu. Saska kępa umaiła się, nadbrzeżne krzaki błyszczą zielenią, powietrze świeże i zdrowe, bo to dzisiaj trzeci maj. Wisła kołuje i przewala swoje fale, zapach nad jej wodami, jakże ładny świat. Nigdym go nie widział tak świeżym i miłym. Na brzegach Wisły parochód dymi mnóstwo tratew, na których roją się wesołe flisy berlinki, wieją żaglami i flagami. A na górze świetna, skupiona Warszawa najeżała się wieżami i krzyżami, które przeglądają z tumanów mgły porannej. Na ostatnim krańcu miasta stoi cytadela, czerwona, jakby krwią opluta, jednoroczne moje mieszkanie za kratami, bez widoku obłoków, ziemi i ludzi. Niedaleko za mostem dorożka zatrzymała się przed budynkiem zwanym Zborny Punkt, i zaprowadzili mnie do kancelarii. Tam rozkazano mi zrzucić cywilny ubiór, co uczyniwszy podano mi ubiór rekruta, zostałem bowiem zawyrokowany na służbę wojskową do Nerczyńska. Płaszcz szeroki z szarego, grubego sukna z guzikami i kołnierzem z tegoż sukna w tyle zszyty. Czapka okrągła, bez daszka, z czarnawego sukna, wydęta jak balon. Dano mi jeszcze buty, koszle skarbowe, z grubego płótna, jednym słowem całe ubranie niewolnika. Moje własne rzeczy major rozkazał mi spieniężyć. Naglony do prędkiego wyjścia w drogę, a razem i do prędkiej sprzedaży oddałem je tym panom prawie za darmo. Na prośbę doczekania się rodziny z Warszawy i pozwolenie pożegnania się z nią odpowiedzieli, iż nie mogą jednej godziny mniej zatrzymać, gdyż wskutek rozkazu Gorczakowa natychmiast muszą mnie w drogę wyprawić. Tak więc przebrany i zmieniony do niepoznania między dwoma końmi uzbrojonych kozaków przechodziłem przez Pragę, na drogę wygnania żegnając może na zawsze warszawę i polskę dla niepoprawnego radia pl czytała katarzyna